Bez utraty entuzjazmu idziemy dalej. Katecheza druga. E, nazwałem tę katechezę, czy zatytułowałem istota duchowości franciszkańskiego zakonu świeckich. E, duchowość franciszkańskiego zakonu świeckich, większość z nas jest w tej wspólnocie już w sposób formalny, przez profesję, czy też w trakcie formacji, e, to oczywiście droga do świętości dla osób świeckich. To życie wiarą w zwyczajnych warunkach. W rodzinie, w pracy, w społeczeństwie szeroko rozumianym. Ale to też czerpanie przede wszystkim z Ewangelii i z, z dziedzictwa franciszkańskiego. Jak się domyślamy, sama nazwa na to wskazuje, są dwa filary duchowości franciszkańskiego zakonu świeckich. To jest świeckość, bo jesteśmy świeccy, nie jesteśmy zakonnikami, nie jesteśmy księżmi, nie żyjemy w klasztorze. Jesteśmy po prostu zakorzenieni w świecie. I to warto sobie ciągle przypominać że, przypominać, że ta nasza droga do Boga prowadzi przez codzienność. Szarą często codzienność. Nie w murach klasztoru. Naszym klasztorem, można powiedzieć, jest życie. Czasami był taki błąd, takie tendencje, czy pokusy, żeby rozumieć trzeci zakon jako życie zakonne poza murami klasztoru. Zostawmy to. to. To nie o to chodzi. Spróbuję pokazać to właśnie w inny sposób. Należy to wszystko rozumieć. Drugi filar naszej duchowości to oczywiście franciszkanizm. Obok świeckości mamy jednocześnie franciszkański charyzmat. Chcemy naśladować Chrystusa tak jak to robił święty Franciszek, ale zgodnie właśnie z naszym stanem życia. Nie chodzi więc o przenoszenie tych praktyk zakonnych do życia rodzinnego czy, czy yy, codzienności. Wręcz można powiedzieć, że Franciszek przestrzegał przed takim mechanicznym yy, kopiowaniem. Chodzi po prostu w naszej duchowości o Ewangelię przeżywaną po świecku, a jednocześnie po franciszkańsku. Od początku Kościół zachęcał, by wszyscy ochrzczeni pamiętali o tym wezwaniu do świętości, ale z czasem ta świadomość trochę osłabła. Przez całe stulecia było tak, że, że wydawało się, że świętość to jest bardziej tylko dla mnichów, dla duchownych. I taka właśnie ciekawa rzecz, że Franciszek zauważył i... i Zobaczył coś, coś bardzo ważnego, mianowicie, że ta radykalna Ewangelia, ten sposób życia Ewangelią może być także dla świeckich, bo ci świeccy się zaczęli pojawiać wokół niego i dlatego powstał trzeci zakon. Nie będę wchodził teraz w szczegóły właśnie historii trzeciego zakonu, ale, ale wiemy, że tak było już te, od tych 800 lat. I, I ci świeccy, którzy się garnęli do Franciszka, Właśnie taką odpowiedź otrzymywali, zostańcie tam gdzie jesteście, w świecie, nie porzucajcie tego świata, ale żyjcie Ewangelią. Nie zostawiajcie swoich rodzin, swojej pracy, tylko starajcie się przeniknąć Duchem Chrystusa te miejsca, w których żyjecie. I tak jest do dzisiaj, to jest istota, mamy być właśnie takim ewangelicznym zakwasem w świecie, mamy przemieniać go od środka. To jest właśnie ta, ta istota naszej duchowości. I moja propozycja na dzisiaj w tej katechezie jest taka, że chciałbym e, przeanalizować trochę, powiedzieć parę słów szerzej o dziesięciu takich wybranych filarach naszej duchowości. I to chcę mocno podkreślić, że to nie jest katalog zamknięty, te dziesięć filarów, bo to jest pewna no, taka propozycja, która mi się akurat ułożyła gdzieś w głowie po... E, w procesie przygotowywania tej katechezy, jak poczytałem kilka tekstów. Takim głównym, fundamentalnym, jakby ktoś chciał poszerzyć, to na pewno ojciec Alojzy Pańczak w takim podręczniku dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest taki jeden rozdział poświęcony wprost duchowości. Ale postaram się powiedzieć to wszystko tak bardzo, postaram się przynajmniej prosto i, i konkretnie. A żeby ułatwić też słuchanie, przygotowałem trochę takich kartek i tu bym poprosił, Marcin, może Ciebie i Kamil, tu jest 45 sztuk, tak nas jest więcej, ale to może szczególnie dla tych, którzy są spoza, spoza naszej wspólnoty, bo naszym to wyślę później najwyżej na grupę, dobrze? Albo na dwie osoby, czy na dwie osoby jedna kartka, jak tam. chociaż myślę, że dla większości wystarczy. To jest takich dziesięć punktów, które też podzieliłem w pewne bloki tematyczne, myślę, które oddają rzeczywiście tę istotę naszej duchowości. I pierwszy taki blok tematyczny to jest taki fundament, bym powiedział, fundament naszej duchowości. I pierwszym tym fundamentem, tym filarem jest to, o czym już dzisiaj wspomnieliśmy, mianowicie, że Jezus Chrystus jest w centrum. Życia. Czyli jest to tak zwany teologicznie mówiąc chrystocentryzm duchowości franciszkańskiej. Czyli, no, prosto mówiąc, w centrum życia, naszego życia jest Chrystus, właśnie ukrzyżowany i wstały, Ten, który żyje i za nim chcemy, chcemy iść. Widzieliśmy to, słyszeliśmy też w brata, że Franciszek był nim zachwycony, był zakochany w Chrystusie po uszy, można powiedzieć. W jego słowie, w jego właśnie słowach Ewangelii, z Ewangelii znajdował światło. W jego życiu, jak się przeglądał jak w lustrze, tak, znajdował wzór. W Eucharystii, to co też brat Piotr podkreślał, znajdował żywego Chrystusa. Znajdował też siłę, by żyć tym, co słyszał w Ewangelii. Czyli można powiedzieć, że Franciszek, dla Franciszka Chrystus był Właśnie inspiracją i centrum życia i to znajdujemy dokładnie w naszej regule, to zostało. Prowadzić życie skoncentrowane na Jezusie. Ja osobiście bardzo często do tego wracam, żeby gdzieś nie pójść w jakieś takie niuanse, jakieś skomplikowane rzeczy. Franciszek był prosty i nasza duchowość jest prosta, my też ciągle do tego wracajmy. Najważniejsze w naszej drodze jest prowadzić życie skoncentrowane na Jezusie. Mamy zachowywać tym samym Ewangelię Pana Jezusa właśnie na sposób świętego Franciszka. Ta relacja z Chrystusem, to naśladowanie Chrystusa jest tutaj najważniejsze i też zawierzenie. To jest rdzeń naszej duchowości, po prostu Jezus ma być pierwszy. I zobaczcie to, co też papież Benedykt podkreślił w pierwszej swojej encyklice. Powiedział w ogóle o chrześcijaństwie, że w centrum, fundamentem, nie jest jakaś idea, że ktoś sobie coś wymyślił. Nie jest jakieś hasło mobilizujące, tylko jest osoba. Jest osoba Jezusa Chrystusa. Żywa relacja z Nim. To jest, to jest najważniejszy fundament naszej duchowości. Co to znaczy dla nas praktycznie? Właśnie patrzmy na Jezusa w Ewangelii. Więc kiedy na przykład nie wiesz, co, robisz, co robić, co zrobić, jaką decyzję podjąć, zapytaj, Panie, co Ty byś zrobił na moim miejscu? Jezus na przykład wiemy, że kochał ubogich, sam stał się ubogi, dlatego wybierajmy sami prostotę, ubóstwo, skromność. Jezus przebaczał, był miłosierny, dlatego też uczmy się przebaczać. Jezus pochylał się nad chorymi, nad odrzuconymi, dlatego też e, szukajmy w ludziach właśnie zranionych, wykluczonych e, tych, których powinniśmy szczególnie ukochać. Właśnie to, co brat Piotr też podkreślił, pamiętamy scenę z życia Franciszka, spotkał trendowatego, Czuł po ludzku od razu, ale dzięki łasce Bożej przezwyciężył to w sobie. Ucałował tego człowieka, bo pewnie Chrystus by tak zrobił. Odczuł słodycz Pana. Zrozumiał, że kochać Chrystusa to rozpoznać go właśnie w człowieku odrzuconym poranionym. Ale nie tylko to. Dodatkowo ciekawą taką rzecz polecam wam w ostatnim Gościu Niedzielnym jest wywiad z arcybiskupem, który sam studiuje, czy tam zachwycony świętym Franciszkiem. Właśnie wywiad dotyczy świętego Franciszka i on też taką ciekawą rzecz mówi, że jeśli chodzi o istotę duchowości Franciszka i jego naśladowania Chrystusa. Franciszek dostrzegł, że Jezus uniżył samego siebie, stał się sługą i przyjął postawę pokory. Właśnie dlatego Franciszek wybrał drogę uniżenia, drogę małości, a nie wielkości. Kiedy mówił o sobie, okre, określał się jako maluczki. To jest słowo parvulus. Często mylnie mówimy, że to jest biedaczyna za syżu. Prawda? Często słyszymy, to sami mówimy. A arcybiskup podkreśla, ale Franciszek tak nie mówił. On mówił o sobie, że jestem maluczki, nie jestem biedaczyną. Zadajmy sobie pytanie w tym kontekście, takie do refleksji też w czasie chociażby adoracji. Czy Jezus jest naprawdę pierwszy w moim życiu? Czy w momentach trudnych, jakiegokolwiek zresztą wyboru, nie tylko trudnych, pytam Panie, co Ty byś zrobił? Czy umiem zobaczyć oblicze Chrystusa w ludziach dla mnie trudnych? Czy szukam drogi właśnie uniżenia, pokory, służby? Drugi filar to, ściśle powiązany z pierwszym, Ewangelia jako reguła życia. Jeśli Jezus jest w centrum naszego życia, to drogą jest tutaj Ewangelia. Dla Franciszka była ona dosłownie regułą życia. Nie chciał w ogóle nawet właściwie pisać reguły. Mówił, no zachowujmy Ewangelię, to jest nasza reguła. Nie chciał innej reguły niż słowa Jezusa. A my, zauważmy, jako też bracia siostry franciszkańskiego zakonu świeckich, przyrzekaliśmy żyć Ewangelią na wzór Franciszka. To jest nasze przyrzeczenie, też składane właśnie w ramach profesji. Reguła przypomina nam również, że mamy przechodzić od, od życia do Ewangelii, od Ewangelii do życia, czyli czynić Ewangelię właśnie regułą naszego życia. Co to też oznacza w praktyce? Oznacza to, że masz się karmić Słowem Bożym. Tak często, jak się da. Po prostu nie da się żyć właśnie tą Ewangelią, jeśli się jej nie zna, jeśli się jej nie medytuje, nie kontempluje, nie próbuje się reflektować, jak to właśnie w praktyce zrobić, albo przynajmniej nie słucha się. Potrzebna jest właśnie lektura, słuchanie, jakaś medytacja, a tym bardziej, że współcześnie mamy Ewangelię na wyciągnięcie ręki. Mamy Biblię w domu, pewnie nie jedno, mamy ją w telefonie teraz, słuchamy ją na każdej mszy świętej, Mamy możliwość, chociażby tak jak jest u nas we wspólnocie, raz w tygodniu uczestniczyć w kręgu biblijnym. Może warto sobie dzisiaj zrobić rachunek sumienia, czy nie zaniedbuję tej szansy. A z drugiej strony ślubowałem, czy przyrzekałem życie Ewangelią. Pytanie brzmi, czy na serio właśnie traktuję Ewangelię jako instrukcję. Czyli można powiedzieć, że Franciszkanin świecki ma być człowiekiem Ewangelii. Na przykład też Myślę zachęcam warto codziennie rano otworzyć Ewangelię na dziś zapytać właśnie Panie co chcesz mi dzisiaj powiedzieć przez to słowo jak mogę Cię naśladować przez to słowo i w ten sposób to nasze myślenie też zacznie się porządkować na tym też generalnie nawrócenie będzie polegało że my zaczniemy zmieniać nasze myślenie na wzór ewangeliczny na przykład będę słyszał w Ewangelii o przebaczeniu, to warto siebie zapytać, czy umiem przebaczać, czy przebaczam w ogóle, słyszę, byłem głodny, czy widzę ubogich wokół siebie, czy właśnie próbuję żyć, działać pod wpływem Ewangelii. To są takie ważne pytania. Co, co więcej, myślę, że warto to podkreślić w kontekście świętego Franciszka, że Franciszek nie zatrzymywał się na jakiejś teorii, na jakichś dywagacjach teoretycznych. On po prostu słyszał i robił to, co słyszał w Ewangelii. Jak usłyszał, nie zabierajcie nic na drogę, po prostu porzucił wszystko. Usłyszał, niech się zawsze każdy samego siebie, to podjął radykalną pokutę. Oczywiście w tym wszystkim jeszcze chcę zaznaczyć, nie chodzi o takie bezmyślne bym powiedział, kopiowanie wszystkiego, bez rozeznawania. Pan Bóg też dał nam rozum, dał nam kierowników duchowych, spowiedników, braci, siostry we wspólnocie, żebyśmy rozeznawali pewne konkretne działania. To też jest warta rzecz podkreślenia, ale generalnie chodzi o to, żebyśmy Słowo Boże przyjmowali z powagą, na serio i pozwalali po prostu, by nas zmieniało. Więc no, dzisiaj zapytajmy właśnie w kontekście tego, Fundamentu, czy regularnie czytam, rozważam Pismo Święte, czy rozważam je w domu, czy też dzielę się nim we wspólnocie, czy właśnie nie zaniedbuję kręgów biblijnych. Przejdźmy do trzeciego filaru, to, czyli to jest duch modlitwy. Tam w ogóle się pojawiają takie słowa: duch modlitwy, duch pokuty. Też to chcę podkreślić, że, zobaczcie, że to co trochę też brat wspomniał w katechezie, nie chodzi o literę o jakąś regułę przykazania. Chodzi o ducha, żeby żyć w duch, tym duchem modlitwy, duchem pokuty. To jest coś głębszego, coś większego. Też prosić ducha świętego, żebyśmy taką łaskę e, otrzymywali, ducha modlitwy chociażby. I teraz przechodząc już konkretnie do tego punktu. Franciszek, właściwie o Franciszku mówiono, że nie tyle się modlił, co sam stał się modlitwą. Całe jego życie było rozmową, relacją z Bogiem, i to jest też ważna wskazówka dla nas, czyli że modlitwa to nie jest tylko ten czas gdzieś wydzielony w ciągu dnia, czas w kościele. Tylko generalnie chodzi o to, żeby, czy w istocie, o to, żeby nasze serce było nastawione ciągle, jak ten radar gdzieś na Boga, serce czuwające, taka stała świadomość obecności Boga. Bardzo fajnie, to gdzieś spotkałem też przygotowując tę katechezę, takie zdanie, które powiedział Jezus do świętej Katarzyny ze Sieny. Ty myśl o mnie, ja będę myślał o Tobie. Nie? Modlitwa myślna po prostu na przykład. Ale myślę, że też y, ważna jest potrzebna taka modlitwa wyznaczona w konkretnym czasie też w ciągu dnia, żeby to był taki nasz kręgosłup modlitewny w ciągu dnia, czyli modlitwa poranna, modlitwa wieczorna, różaniec, Msza Święta, może adoracja, brewiarz, y, przy, przynajmniej jucznia, nieszpory, to będzie ustawiało nasz cały dzień, napełniało sensem właśnie. Y, ale ten duch modlitwy to jeszcze coś, coś właśnie więcej, to głębiej. To taka pamięć o Bogu w ciągu dnia. Właśnie nasza reguła zachęca, by modlitwa, rozważanie było, były duszą życia. Zobaczcie takie fajne określenie, żeby modlitwa była duszą naszego życia, naszej codzienności, naszego działania. A wiemy, że dusza ożywia ciało. tak? Też, tak w ten sposób modlitwa będzie ożywiała nasz dzień. Jak to zrobić w praktyce? To, to proste rzeczy, krótkie zwroty właśnie serca, tak, takie akty strzeliste czasami. Panie, prowadź mnie, Panie, daj mi łaskę, daj mi swoje światło. Jezu, ufam Tobie. Rano się budzę, już dziękuję za kolejny dzień, powierzam ten dzień. Krótko, nie muszę jakichś tam wielu pacierzy odmawiać. Jadę do pracy, może proszę o światło, może czegoś słucham, może po prostu w ciszy, te 15 minut dojazdu gdzieś po prostu e, modlę się w duchu, albo odmawiam dziesiątkę różańca. E, zaczynam jakąś rozmowę, nawet w pracy, czy, czy z kimś jakąś trudną rozmowę. Proszę o mądrość ducha, żebym nie ze swojej mądrości tylko wypowiadał pewne słowa, czy szukał rozwiązań, ale proszę o mądrość ducha świętego jakieś obowiązki wykonuję w pracy czy w domu, to ofiaruj ten trud. Spotykam ludzi, czasami różnych ludzi, też tych trudnych, o których mówiliśmy, w ciszy się za nich modlę. Oni mogą mi coś tam, nie wiem, mówić, dręczyć mnie może nawet czasami swoją namolnością czy jakimiś, nie wiem, postawami. Mogę się za nich po prostu pomodlić w ciszy, w sercu. Gdy odpoczywam, mam taki czas relaksu gdzieś, też za to Dziękować, że mamy chwilę wytchnienia. No i kończąc dzień oddawać wszystko, co nas spotkało Panu Bogu. I wtedy będzie znikał ten podział na czas dla Boga, czas dla siebie. Jak to ktoś mądrze powiedział, właściwie od momentu chrztu nie masz czasu prywatnego. Jesteś cały zanurzony, ten Twój cały czas, Twoje całe życie jest, jest już teraz Pana Boga. Hmm, więc o to tutaj chodzi. Więc warto sobie dzisiaj zadać pytanie w tym dniu skupienia. Czy modlitwa jest priorytetem w moim życiu? Czy mogę zmienić, co mogę zmienić, by częściej może wracać, być myślą właśnie przy, przy Bogu? Czy mam jakąś chociaż jedną stałą porę modlitwy, której strzegę, jak tej perły, tak? że to jest fundament, to jest źródło, z którego czerpię? Hmm. Myślę, że tutaj jeszcze pozwólcie dwa zdania takiej refleksji, też to gdzieś natrafiłem w ostatnich dniach o modlitwie. Są różne rodzaje, jak wiemy, modlitwy. Pewnie dominuje najbardziej modlitwa słowa, ale zauważcie, nie wiem, czy macie takie doświadczenie, jak jest za dużo modlitwy słowa w naszym życiu, to jest pewien trud, my się męczymy, ja czasami to obserwuję i sam to mówię trochę z doświadczenia, miałam też takie fazy w życiu. Człowiek nabrał tych modlitw, taka litania, taka, tu jakaś nowenna, tych karteczek, tych książeczek, czasami widzę w kościele panią udręczoną, która czasami godzinami odmawia te wszystkie modlitewki. Zobaczcie, to jest trud, wydaje mi się, że w takiej podróży duchowej naszego życia, my powinniśmy, i tak zachęca wielu świętych, y Doktorów Kościoła upraszczać naszą modlitwę, to co mówiliśmy, bo jest przecież inny rodzaj modlitwy, modlitwa myślna, o której wspomniałem, pamiętać o Bogu, myśleć o Nim sercem otwartym. Będę szedł nam przed dzisiaj wieczorem, na przykład, już ja od rana myślę o tym, że spotkam cię Jezu dzisiaj, tak? I wysyłam te, te sygnały, te myśli gdzieś. Ja myślę o Nim, On będzie myślał o mnie, tak? Jeszcze prościej można powiedzieć. Modlitwa milczenia jest i do tego dzisiaj szczególnie was zachęcam. Jest nas dużo dzisiaj, tu będzie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Może dzisiaj popraktykujmy, to będzie pewnie realnie z pół godziny. Po prostu pobądź z Nim, pomilcz przed Nim. To jest tak jak chyba święty Jan Maria Wianej spotkał kiedyś prostego wieśniaka, siedzi sobie w kościele, mówi, co robisz? A mówi, ja patrzę na niego, on patrzy na mnie. Może dzisiaj popraktykujmy. Nie trzeba odmawiać w tym czasie koronki czy różańca. A już powiem przepraszam, bo to mnie często boli. i Mam okazję to powiedzieć też głośno. W kaplicach adoracji czasami, gdzie jest modlitwa w milczeniu, są takie osoby, które mają niestety, ja ich nie winię, bo może to jest nawyk samotności czy tego, ale nie słyszą nawet tego, ale mają taką tendencję do szeptania. Czyli jest modlitwa... A ja siedzę na przykład z przodu i mi ktoś, ps, ps, ps, ps, ps, tak, ojcze nasz, ojcze nasz, który się, tak, tak, ja przepraszam, że tak powiem brutalnie, ale tak zwane szeptuchy, tak, e, czytam panowie też. No to się nie da, ja na przykład wychodzę, bo ja już nie jestem w stanie się modlić, nie, więc zachęcam do tego, praktykujmy, upraszczajmy naszą modlitwę, tak, modlitwa milczenia, a może być modlitwa gestu czasami. Uśmiechnę się do Pana Jezusa, może gest pustych dłoni, tak jak robił to święty Leopold Mandicz. Przychodzili do niego się spowiadać, on mówi, Panie ja nie wiem co ja mam z nim zrobić. Otwierał puste dłonie, Ty daj mi łaskę, tak żebym potrafił mu coś powiedzieć od Ciebie. Przechodzimy do drugiego bloku tematycznego, przemiana serca. Czyli zobaczcie znowu, duch pokuty, stałe, codzienne nawrócenie. Pierwsi franciszkanie, jak doskonale wiemy, nazywani byli braćmi siostrami od pokuty. Pokuta to nie tylko posty umartwienia, ale przede wszystkim chodzi o przemianę serca, bo możesz nałożyć na siebie, nie wiem, codziennie pościć, a na przykład nikt z tobą nie będzie w stanie wytrzymać w domu, tak? To o, o, o, o czym my mówimy, tak? Chodzi o przemianę serca wewnętrzną. To jest ta metanoia właśnie, przede wszystkim zmiana gdzieś myślenia, wartościowania, wartościowania, to nieustanne powracanie do Boga w myśleniu, w mówieniu, w działaniu. <śmiech> właśnie Franciszek mówił o tych, którzy czynią pokutę, to ci, którzy przede wszystkim coraz mocniej kochają Boga, jednocześnie kochają coraz mocniej bliźniego, walczą z grzechem w sobie, przyjmując właśnie ciało, krew Pana, i też rodzą uczynki miłosierdzia, to jest ważny przede wszystkim objaw nawrócenia pokuty, Czy nie uczynki miłosierdzia, te co do ciała, co do ducha. To jest po prostu wezwanie do codziennej pracy nad sobą, do systematycznego dobrego rachunku sumienia, do stałej reformy naszego życia. To też chcę mocno podkreślić, myślę, że też tego doświadczacie, ja tam sam jestem coraz starszym, pewnie tu są jeszcze osoby, które mocniej tego doświadczają, że nie ma takiego etapu w, życia, w życiu, gdzie możesz powiedzieć, już jestem doskonały, doskonała, już jestem gotowy, Panie Jezu, czekam, zabierz mnie, tak, już, już nie muszę się nawracać, no nie, to, to, to nie ma znaczenia, cały czas jesteśmy wezwani, tak, i, I właśnie Pan Jezus każdego dnia nas wzywa myślę do, do takiego konkretu, aby porzucić jakiś jeden konkretny zwykły nawyk, zły nawyk, przebaczyć może komuś, może zerwać z egoizmem, zaufać bardziej. Czasami pamiętam w spowiedzi takie sytuacje gdzieś nie mówię o swoim przypadku bo to, ale generalnie gdzieś niektórzy spowiednicy tak mają pytają z czego konkretnie z jednej rzeczy z której ostatnie, w ostatnim miesiącu na przykład jeśli się spowiadasz raz w miesiącu nad czym szczególnie właśnie starałeś się we współpracy z łaską pracować żeby się nawrócić konkretny jeden zły nawyk może grzech. Hmm. Więc chodzi tutaj znowu o ten konkret, żeby, żeby zrobić jeden mały krok w stronę dobra. W tym właśnie, tak jak mówię, też pomaga sakrament pokuty. To jest wielki dar, by, by zaczynać od nowa. Oczywiście pomaga Eucharystia, w tym daje siłę do czynienia dobra, bo, bo żyje we mnie, we mnie Chrystus. Tak jak mówiłem, owocem nawrócenia przede wszystkim jest, jest ten jakiś konkretny też czyn miłości. Czyn miłosierdzia, to może być jakiś zwykły drobiazg, właśnie wyciągnięta ręka w rodzinie do kogoś, z kim może jestem skłócony albo jest mi nie po drodze. To może odwiedzenie po prostu sąsiada samotnego, którego już nawet najbliższa rodzina nie odwiedza. To może przerwanie jakichś, jakichś plotek, które krążą, czasami nawet i w naszych wspólnotach jakieś te szeptanie, ocenianie siebie nawzajem dalej, Może też przerwanie jakiejś, jakiejś toksycznej atmosfery, pretensji wzajemnych, czy czegoś. To jest czasami jedno dobre słowo też życzliwe. Uśmiech, tak jak mówiliśmy. Może tutaj się warto zapytać też w tym kontekście dzisiaj, do czego mnie wzywa Pan? Jaki konkretny mały krok mogę zrobić w kierunku dobra? Piąty filar to duch rad ewangelicznych. To Tutaj w skrócie może powiem, Franciszek żył radami ewangelicznymi, właśnie duchem rat ewangelicznych, ubóstwem, posłuszeństwem, czystością. My właśnie jako świecy nie składamy ślubów zakonnych, bo czasami, może tu są osoby, które pierwszy raz mają styczność z nami, z trzecim zakonem, my nie składamy ślubów zakonnych, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, ale jesteśmy wezwani do życia duchem tych, tych rad ewangelicznych, tak jak każdy zresztą właśnie ubóstwo, czyli jakaś, jakaś yy, skromność, jakiś też dystans do, do dóbr, czy jestem wolny od dóbr materialnych między innymi, yy, jaki mam stosunek do pieniądza, tak? czy pieniądz jest dla mnie sługą, czy panem. Takie proste, konkrety. posłuszeństwo, to, to tutaj w skrócie, żeby już trochę za, yy, zawężać, bo czas ucieka, to, to jest chociażby przede wszystkim szukanie właśnie tej woli Bożej, Panie, co chcesz, abym czynił czy też w Kościele, we wspólnocie, czy też mam tę pokorę, żeby słuchać tego, co mówi Rada Wspólnoty, przełożony czasami, wiem, jest trudno o tym mówić, ale, ale czasami słyszę o tym, gdzieś tam rozmawiamy też ze sobą we wspólnocie. Ja myślę, że jest jakiś zmysł właśnie Kościoła, zmysł też przełożeństwa Rady Wspólnoty po to wybieramy, tak, modlimy się, też są kapituły, że, że to są osoby, które właśnie mają ogromną odpowiedzialność też, żeby rozeznawać w Radzie o pewnych kierunkach rozwoju, albo czasami personalnych też sprawach decydować i, i wierzymy, że, że tu też działa Duch Święty i to też jest jakiś przejaw woli Bożej. No i czystość, to przede wszystkim no już poza, pomijając tą oczywistą, myślę, sferę seksualną, to to jest po prostu uporządkowana jakaś miłość do braci, sióstr także we wspólnocie, jakaś przejrzystość, szczerość intencji, wolność od obłudy, manipulacji, szukania siebie chociażby i, i tyle, tak, ta dbałość o serce jako Świątynię Ducha Świętego może warto dzisiaj się zapytać jeśli to akurat kogoś dotyka, czy, co zaciemnia moje serce, co, co, co muszę usunąć z tego serca duch apostolski, szósty filar to jest ta duchowość wymiar duchowy Boże, wymiar misyjny, przepraszam duchowości naszej w naszej wspólnocie od jakiegoś czasu gdzieś szukamy, rozeznajemy, co to znaczy że jesteśmy wezwani do apostolstwa patrzę tu na jedną siostrę ale to jest istotne, bo zobaczcie nie chodzi o to, żebyśmy, może tu warto przynajmniej na taką jedną rzecz zwrócić uwagę do naszych wspólnot nie przychodzili jak konsumenci, ja tak to jakoś mi się zrodziło kiedyś i tak to nazywam że przychodzę tylko dla samego siebie, żeby mi było dobrze, tak? Zjem swoje jakby nakarmię się tam duchem i idę sobie. Nie mam myślenia szerszego że to też jest wezwanie jako członkowie Kościoła że jesteśmy wezwani właśnie do apostolstwa do do misyjności. Jak to zrobić? Oczywiście przede wszystkim dla nas ta przestrzeń świecka jest ważna, ale może to co gdzieś natrafiłem, chociażby ojciec Alojzy Pańczak to mocno podkreśla, że przez te historie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Jedna rzecz się przewija, co jest wyraźne, to jest apostolstwo miłosierdzia, coś, co jest charakterystyczne dla trzeciego zakonu przede wszystkim czyny miłosierdzia, pomoc chorym, ubogim, e, wolontariat, wspieranie, e, ale nie tylko. To jest też ja bym powiedział osobiście uważam, że pierwszą najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o ten wymiar apostolstwa, to jest przy, apostolstwo przykładu, po prostu świadectwo życia, tam, gdzie właśnie żyjemy. To jest nasz język, jakiego używamy, nasza postawa uczciwości, szacunku wobec innych radości, właśnie tej, pokazywania tej duchowości w codzienności. To jest nasza najważniejsza, najważniejszy wymiar apostolstwa. Jeśli ktoś ma do tego wezwanie, jakieś poczucie, może być apostolstwo słowa, chociażby przez zwykłą rozmowę, z odwagą, ale bez nachalności narzucania się jakiegoś, to może czasami właśnie też i we wspólnocie przygotowanie katechezy, czy, czy podzielenie się w ramach kręgu z dobrym słowem, jakąś, jakimś rozeznaniem. Myślę teraz też o takim wyzwaniu jakim jest ten świat mediów, chociażby społecznościowych, czy tam jesteśmy obecni, czy też nie powinniśmy coraz mocniej być gdzieś obecni w tej przestrzeni zalewanej często właśnie jakimś brudem. E, patologią i tak dalej, czy, czy my tam jesteśmy też obecni z, z naszą duchowością. E, I też takie apostolstwo bym powiedział, takie mądre słowo jest wymiar profetyczny, ale generalnie to chodzi o to, żeby bronić dobra, też odważnie słowem stawać w obronie e, słabych, e, apelować o sprawiedliwość, z odwagą e, mówić prawdę, e, świadczyć o prawdzie, o prawdzie, stawiać czasami opór, Wiem, że to jest trudne, też mówię to z własnego doświadczenia, ja czasami w środowisku swoim, gdzieś pracy, czy, czy gdziekolwiek, w rodzinie, czy we wspólnocie nawet czasami, to, to mówienie prawdy komuś no, nie jest łatwe, bo to, to często może rodzić jakiś opór, czasami wrogość, czy agresję może rodzić, ale to jest ważne, żeby, żeby też to, to, no, po prostu zachować się tak jak trzeba, mieć tą odwagę z Bożą pomocą, wszystko jest możliwe, więc tutaj może warto dzisiaj się zapytać czy yy, jak, jaka forma tej, tego apostolstwa jest mi najbliższa, do czego mnie szczególnie wzywa Pan, a może jeszcze ważniejsze na przykład jak czytają mnie moi domownicy, moi współpracownicy w firmie, moi współbracia i siostry, jaką ja Ewangelię sobą reprezentuję, to jest chyba najważniejsze. I trzeci blok to, m, tematyczny to jest tak, styl życia wspólnoty, tak to nazwałem. Czyli chodzi po pierwsze o, i to jest siódmy punkt, z kolei wspólnota braterska. Zobaczcie, że to jest też pewien charakterystyczny rys, że nie właśnie to, co mówiłem o tych konsumentach tak, duchowych. My żyjemy we wspólnocie, jest, mamy to powołanie wspólnotowe. I, I Franciszek też tak, na początku właśnie powołanie do życia pustelniczego, ale to co brat mówił, z czasem pojawiają się bracia, jak to sam Franciszek mówił, Pan dał mi braci tak, ci bracia przyszli i, i zaczęli żyć we wspólnocie i to jest też myślę wielka łaska i to nie chodzi na przykład w przypadku naszych wspólnot różnych struktur, bo mamy i regionalną strukturę i narodową i nawet międzynarodową na świecie jest nas około pół miliona nawet chyba ponad w ogóle, ale nie chodzi o jakieś organizacje czy strukturę, bo o wiele ważniejsza jest ta właśnie mała wspólnota tutaj lokalna miejscowa żeby była taką przestrzenią życia duchowego i powiem szczerze, że mnie to na przykład przyciągnęło ileś te lat temu, że to jest przestrzeń i wspólnota ludzi, którzy myślą podobnie, wartościują podobnie w tym zwariowanym świecie, w którym na co dzień żyjemy, że mogę tu przyjść i spotykam braci, siostry, którzy też mają odwagę mówić o Jezusie, dzielić się słowem, są wierzący w ogóle, i to jest wspaniałe, że jako świeccy możemy znaleźć takie wspólnoty i, i tutaj na co dzień się umacniać. I też oczywiście, no to jest wspólnota składająca się z ludzi grzesznych, więc tutaj też nawzajem e, uczymy się i, i miłości, i przebaczenia, i pokory, służby właśnie. Ale tak mi przyszło do głowy, że myślę, że, że to powracanie ciągle do wspólnoty, nawet jeśli czasami niektórzy chodzą w kratkę, ale myślę, że to jest takie jak w telefon, z telefonem czasami teraz, takie powracanie do ustawień fabrycznych, jak gdzieś w tym świecie, gdzieś tam się czasami za mocno zapętle, gdzieś pójdę w jakieś dziwne rejony, to, to tu ten powrót do wspólnoty, to słuchanie słowa, modlitwa wzajemna, to jest ten powrót do ustawień fabrycznych, że odnajduję tutaj właśnie język wiary, te same wartości, to samo źródło, czyli Boga. I przykład świętego Franciszka. Skracając duch miłości ósmy, to jest, no, miłość jest wszystkim, można powiedzieć, jest sercem wszystkiego, tak, bym tylko tak też skracając najważniejsze to, co przywołał, to pamiętajmy też to, co Franciszek robił, że biegał wręcz i krzyczał, że miłość nie jest kochana. Tak? To jeśli my rozeznajemy, jak wielką miłością Bóg nas obdarzył, to też głośmy to, tak? że miłość nie jest kochana. I, I żeby to się też ta miłość Boga, nasza miłość Boga przekładała na miłość człowieka po prostu. Także nawet miłość tych trudnych, tak jak wcześniej mówiliśmy, osób. Czasami to może być trudny też brat, ten trędowaty, tak? czy, czy ktoś biedny, ubogi, może nawet niebezpieczny. Chodzi o, o właśnie to otwarte serce i, i, i miłość posuniętą do takiego konkretu życzliwości, serdeczności, cierpliwości, czasami szczerego uśmiechu, prostego gestu, nie wiem jakiś telefon do osoby, którą, do której się dawno może nie odzywałem konkretna pomoc finansowa czy, czy materialna komuś, ale też poświęcenie komuś czasu po prostu. Duch pokoju to dziewiąty punkt, znamy to też, brat tego, od tego zaczął właściwie mówił, ten, ten duch pokoju bardzo mocno w duchowości franciszkańskiej wybrzmiewa. Pozdrawiamy się hasłem pokój i dobro. Franciszek używał właśnie tej formuły niech Pan obdarzy Cię pokojem, bo tak objawił mu Pan. I ten pokój przede wszystkim no, musimy rozumieć szeroko, to nie tylko brak wojny, to też serce, pokój w sercu, serce pojednane z Bogiem, z ludźmi. Czyńmy pokój po prostu tam, gdzie jesteśmy, w domu, w pracy, w sąsiedztwie, bądźmy twórcami, takimi heroldami pokoju, do tego nas wzywa reguła właśnie, do dialogu, do jedności, zgody, braterstwa do takiego, wręcz można powiedzieć, właśnie apostolstwa pokoju nas wzywa. Może warto się dzisiaj zapytać siebie, czy, czy łagodzę spory, szukam pokoju, czy może czasami dolewam oliwy do ognia, czy umiem pomóc w pojednaniu. I dziesiąty wątek, ostatni taki zamykający trochę, od tego zaczęliśmy i na tym skończymy, że jesteśmy jako świeccy właśnie w świecie, ale nie ze świata. Naszą ojczyzną jest, jest niebo. Nasza duchowość realizuje się właśnie w świeckiej codzienności. Pracujemy, mamy rodziny, jesteśmy też obywatelami naszej ojczyzny. I chodzi w tym wszystkim o to, że nie chcemy być światowi w sensie ulegania złu, ale nawet nie możemy, ale chcemy ten świat przemieniać duchem Chrystusa. To jest takie podstawowe zadanie świeckich franciszkanów, tercjarzy. Przede wszystkim właśnie w rodzinie, to bym podkreślił, ale też właśnie w środowisku pracy, w społeczeństwie, by tam służyć najlepiej zgodnie ze swoim powołaniem. I dwa, y, kilka myśli może, nie dwa, y, zakończenia. Zobaczcie, że historia FZS jest bardzo długa, to jest 800 lat ponad już, jest długa i piękna, bo pokazuje ta historia jedno, że, że duchowość franciszkańska jest możliwa w każdym czasie i w każdym miejscu. Bo przecież Kościół wyniósł na ołtarze wielu świeckich, franciszkanów, różnych ludzi z różnych środowisk. To, I pokazuje ta historia, że duchowość ta może być realizowana i w pałacu, i w ubogiej chatce, może być realizowana w biurze, na uniwersytecie, w kuchni, na ulicy. Najważniejsze, żeby ta, ta, dzięki tej duchowości każdy z nas osiągnął po prostu świętość. I zdaję sobie sprawę, że, że te, te 10 głównych ideałów składających się naszą duchowość, to jest no, wielkie wyzwanie i wielki program do realizacji, ale po prostu jak papież Jan Paweł II zachęcał, nie lękajmy się, Pan daje też łaskę, to nie jesteśmy w tym wszyscy, z tym wszystkim sami, Hmm, idziemy, zobaczcie, też i we wspólnocie tej tutaj ziemskiej, ale pamiętajmy o tych, którzy orędują za nami, o, tej, o tym obcowaniu świętych, że też mamy rzeszę świętych franciszkańskich i samego świętego Franciszka, świętą Klarę, błogosławioną Anielę, w relikwiach tutaj mamy też obecną, którzy za nami orędują, byśmy to wszystko potrafili realizować hmm, i, i Bóg nas po prostu w tym wszystkim nie zostawia, skoro nas powołał tutaj, jak to ktoś kiedyś powiedział, jak daje Pan Bóg drogę, to i daje buty na tą drogę. Więc tego się trzymajmy i na koniec jeszcze raz życzę Wam pokoju. Niech Pan obdarzy Was pokojem.